Zarówno wy i również ja nie spodziewałem się, że nagram odcinek specjalny na Halloween 24. Ale nie spodziewałem się, dlatego że będzie to y, pierwszy odcinek w historii mojego podcastingu poświęcony tańcowi, tańcom, tańcu. Rozumiecie? To, to będzie odcinek o tań, tańcu towarzyskim. <głos> Nie spodziewałem się tego, a to dlatego, że tydzień temu, czyli Halloween wypada bodajże w czwartek, a ja tydzień temu w sobotę, to był chyba 24 października, poszedłem na imprezę Halloweenową w klubie... Tańca, to znaczy w szkole tańca, do której to szkoły tańca zapisałem się. Tak, i to właśnie jest odcinek bardzo w sumie jednak w moim stylu, dlatego iż wiele podcastów porusza pewne nieoczywiste tematy, których sam nigdy bym się nie spodziewał, gdyż jestem ostatnią osobą, która na imprezach tańczy, Jestem ostatnią osobą, która zapisałaby się na kurs tańca. Jednakże w wyniku ostatnich skomplikowanych wydarzeń liczących sobie 4 miesiące, które zasługiwałyby na osobną serię podcastów, której po prostu nie nagram i tutaj pominę te 4 miesiące, ale w konsekwencji zdecydowałem się wbrew sobie zapisać się na lekcję tańca. I to tańca, który właśnie świetnie wpasowuje się w Halloween, gdyż mowa o jazzowym tańcu, swingowym tańcu, który to taniec uzmysłowiłem sobie, przecież już tańczyłem w jednym z odcinków Żarłok TV poświęconym Halloween. Kiedyś był taki Halloween special, 45-minutowy odcinek formatu Monty Pythona, który był przepełniony piosenkami, dlatego YouTube to zdjął: piosenkami, różnymi wstawkami, gagami, żartami, sceneriami. Pamiętam, że tam była sceneria w lesie, w starym mieszkaniu na spiżarni, gdzie byłem przebrany za Frankensteina i tańczyłem właśnie taki stary taniec, których to było chyba albo rockabilly, albo boogie-woogie, albo surf rock. I właśnie wtedy oglądałem różnego rodzaju tańce i takie straszne piosenki halloweenowe amerykańskie. No niestety jednak nie ma tego odcinka, a to był, to był naprawdę dopracowany odcinek pod kątem pokazania ilości różnych halloweenowych tematów. I właśnie ten swing odradza się. No przynajmniej w Krakowie tutaj najstarsza szkoła, chyba już działa 15 około lat i jest kilka tych tańców swingowych... Balboa, Lindy Hop, taki najbardziej wesoły taniec, skaczący, podskakujący, trochę jak króliki i ludzie wyglądają. No i również jeszcze jest Charleston, tak. No, kiedy ja w ogóle zainteresowałem się tym tańcem tak na poważnie, znaczy no, oczywiście, jazzu i swingu i, i starego jazzu słuchałem dawno. Glenna Millera mm, puszczał mi mój tato i tego Glena Millera tak naprawdę doceniłem, kiedy doczytałem do końca Stevena Kinga Dallas 63, gdzie mamy tam piękną, romantyczną, wzruszającą scenę tańca właśnie do tej muzyki Glena Millera, bodajże in the mood. I właśnie już wtedy zacząłem się zastanawiać, że jedyny taniec, jaki mógłbym tańczyć, którego bym się mógł nauczyć i poznać, to jest właśnie jakiś swing. W poprzedniej pracy mój taki, taki znajomy tańczył Westa, czyli to jest West Coast Swing który trochę się różni, chyba jest taki bardziej szybszy, ale ten kolega nigdy nie był takim ambasadorem tańca i pomimo, że 3 lata z nim pracowałem, to o dziwo właśnie, zwróćcie uwagę, przez 3 lata ten facet jakby nie zaraził mnie swoją pasją yy, i nie przekonał, nie przekonał, nie przekonał i, i to, to w sumie no, no nie był typem ambasadora może, tak takiego misjonarza i posłańca. A tutaj ostatnie trzy miesiące, no i co się stało? I teraz, paradoksalnie ja będę teraz trochę takim <tansujesz> tancerzem neofitą, który wszystkich was, pomimo tego, którzy uważacie, jak bardzo absurdalnie brzmi to, co mówię teraz do was, um, będę przekonywał was, żebyście zapisali się na kurs tańca. Towarzyskiego swinga. Ja wam to uzasadnię i mam nadzieję, że wyjaśnię wam dlaczego. Abyście się wczuli, to przejdźmy teraz na tę halloweenową imprezę, bo ja poszedłem na nią trochę tak. Z, z, tak, nie chciałem na nią iść, ale najpierw w, w sobotę była e, lekcja Lindy Hop. Nie, le lekcja była jazz solo, czyli do tańczenia bez pary. Między innymi kroki właśnie Charlestona były tam pokazane. E jeden taki podstawowy krok jak Charleston Vanilla. I potem e była godzina przerwy i właśnie ta halloweenowa, darmowa imprezka, gdzie każdy mógł przyjść. I właściwie ja nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało, tak? Ale jako, że przypiąłem rower pod tą szkołą, i zastanawiałem się, hamletyzowałem, to poszedłem w okolice kupić sobie jakiś przekąskę, bo byłem głodny. No i jak wróciłem po rower, to pomyślałem, a wejdę, zobaczę. Mam aparat, porobię jakieś fotki tancerzy, bo przecież również celem tego, aby nauczyć się tańca, jest finalnie kręcenie teledysków, gdzie ludzie tańczą. I wydaje mi się, że zrozumienie tańca o co tam może chodzić, pomoże mi nakręcić lepsze filmy. Więc wchodzę no, w takiej bluzie, w ogóle niedopasowany nie, nie i teraz tak. Najlepsze dekoracje jakie w życiu widziałem, no bo na imprezach halloweenowych to raczej sobie sam w domu robiłem. Wielki pająk na ścianie, pajęczyny, światełka, dużo koloru pomarańczowego, pomarańczowe zasłony, ludzie tam przynieśli napoje, ciastka, wszystkie takie przekąski. Um, czy były jakieś straszne ciastka? Były takie oczy na wagę z biedronki. Takie czekoladki oczka, takie jakieś e, sreberka. Nawet tego nie spróbowałem, bo to po prostu była zwykła czekolada. Jedna dziewczyna, taka Ola, upiekła ciasto z buraka i z malinami. Takie coś ala brownie, czekoladowe ciasto e, zaproponowała mi to. I spróbowałem, to było pyszne, w ogóle nie czuć było buraka. Ale przyszedłem wcześniej, tak, Jakby, czyli dopiero ludzie się schodzili, więc mój introwertyzm, jakby tutaj sobie spokojnie poradził, i całość imprezy, pomijając właśnie te um, ozdoby Halloweenowe, um, zaczęła się od tak zwanego chyba tastera, gdzie na tym tasterze jest coś pokazywane, gdzie możesz sobie to przećwiczyć. Czyli ta impreza. To jest po prostu taka impreza, że przychodzisz z partnerką sam, masz znajomych, nie masz, e, możesz poprosić każdego do tańca, bo swing e, jakby zasada jest taka, że babek, babka faceta, facet babkę i solowo też ludzie mogą tańczyć. I na początku, co jest właśnie jeszcze wpasowane do klimatu Halloween, był taster e, takich zakazanych tańców inspirowanych e, zwierzętami. Mianowicie przełom XIX i XX wieku, tańce czarnych, te amerykańskie jazzowe, mianowicie Gorilla Bear, czyli Grizzly Bear, Turkey Trot oraz Foxtrot też był wspominany tam, ale głównie ten najgroźniejszy, najbardziej pod Halloween to jest Grizzly Bear. I jest to taniec na tyle łatwy, te ruchy ma na tyle łatwe, że ja obserwując, kręcąc, jak oni tańczą, potem, bo była parzysta liczba osób na samym początku, jeszcze światła były rozświetlone, potem doszła jakaś dziewczyna, więc było nieparzyście, więc ja zostawiłem kamerę i Spróbowałem się nauczyć tego libera, który jest dosyć banalny, śmieszny, ponieważ te ruchy mają oddawać poruszanie się takiego typowego niedźwiedzia z wyciągniętymi ramionami, więc jest to takie gibanie się na boki, niczym niedźwiedź, który chce skoczyć na swą ofiarę. A później jest jeszcze dodany element aktorstwa. Mianowicie, że prawda dwie osoby naprzeciwko siebie mają udawać y, niedźwiedzia. No i tutaj mm, w zależności od y, humoru y, ten, ta, ta figura niedźwiedzia może wypaść lepiej lub gorzej. Natomiast same te y, tańce zakładają no, raczej y, głupawkę, choć jest to głupawka... Y, trzymająca się ryzów właśnie tych kroków. Drugi, turkey trot, to jest przecież coś, co świetnie wpasowywałoby się w pokaz filmu Eli Wooda o święcie dziękczynienia, ten, ten mam na myśli ten slasher, gdyż znowu tutaj jakby trzymamy się za ręce, ale nogami robimy taki krok właśnie przypominający yy, hut Indyka i jest to dosyć takie śmieszne i rzeczywiście tak sztywno się stoi. Człowiek Bartek z szkoły Kmita tłumaczył pochodzenie tych tańców. Zresztą on też odpowiada za na Facebooku takie podsumowania właśnie historyczne i ciekawostkowe tych tańców. Dlatego ja bym zachęcał, abyście weszli na stronę Kmita Swing i na Facebooku ich zobaczyli te podsumowania historyczne, gdyż jest tam dużo filmów, do linków, gdzie na YouTubie są te tańce ze starymi filmami. Ja z nim rozmawiałem i on mówił, że jest bardzo niewiele tych filmów. Na przykład, że ten Grizzly Bear to jest tylko na dwóch filmach, czy tam Turkey Trot, pokazujący jak ten um, taniec wyglądał, gdzie najpierw jest oryginalny na jakimś filmie niemym, a potem ludzie, którzy to odtwarzają na bazie jakichś zapisków. E, więc jakby tutaj kopalnictwo w tym świecie um, tanecznym działa, e, taka archeologia. E, no i tak, po odtańczeniu tych Grizzly bearów i Turkey Trotów um, zaczął, czyli to był ten taster. Także wykładowca pokazuje krok po kroku, bez muzyki. Na przykład 8 razy lewa noga, 8 razy prawa noga, proste ruchy, które potem powtarzamy um, już z muzyką. E, na tym polega ten taster. E, a potem przechodzimy do y, partera, do party, Part, bo tam wszystko się nazywa practice taster tak z angielskiego, więc y, pa parter y, y, przyjęcie, czyli po prostu oni puszczają muzykę i można robić co się chce tam na zapleczu gadać, bądź na tej głównej sali patrzeć jak inni tańczą kręcić filmy, fotografować wszyscy są, że tak powiem tam bardzo otwarci na, na to promowanie tego, tego tańca swingowego w ogóle razem ze mną to było chyba trzech fotografów jedna z osób rzuciła, że tutaj jest więcej fotografów niż tancerzy porobiłem fotki Um, nagrałem też tego Grizzly oraz zacząłem jeść jakieś y, jedzenie i teraz ja wychodzę na korytarz i dlaczego o tym mówię tutaj jakby w kontekście Halloween e, że to jest najlepsza e, impreza halloweenowa, na jakiej byłem Otóż, poczułem się w tym korytarzu, który był udekorowany pajęczynami, mrocznym światłem, pająkiem gigantycznym i jakimiś przekąskami Poczułem się tak, jak właśnie w slasherach w latach 80, znaczy e, slashery z lat 80, -tych, 90, -tych, gdzie jest ta imprezka Halloweenowa. Na korytarzu, w jakimś zwykle domku jednorodzinnym na przedmieściach stoją dzieciaki w różnych strojach. Gdzieś tam w tle trwa impreza, no i gadają głównie o czym? O strojach. Ja wiem, jak wygląda scenariusz, żeby się wbić w taką imprezę, więc rozpoznałem dziewczynę, która była przebrana za Alicję w Krainie Czarów. Podchodzę i mówię: Alicja w Krainie Czarów. Słyszę na to odpowiedź: Tak, rozpoznałeś. No wreszcie ktoś rozpoznał. Jak można nie rozpoznać stroju Alicji w Krainie Czarów? To było ewidentne. Porobiłem kilka fotek Alicji, która tańczyła w tym stroju, opowiedziała też mi jak też sama uszyła sobie ten, ten, ten strój. No nie był to zbytnio straszny strój, prawda, ale był to strój, który ta, ta sukienka robiła niezłe wygibasy podczas tańca i też fajnie, myślę, na zdjęciach się to utrwaliło. Na grupie dla patronów są bonusy, czyli właśnie kilka zdjęć i kilka nagrań z czegoś, do czego zmierzam, bo jeszcze było wspólne oglądanie filmu, ale to, to na deser. Ta impreza taneczna trwała ze 3 godziny. No, w pewnym momencie. Mm... W pewnym momencie ktoś próbował ze mną zatańczyć, ale byłoby, było mi naprawdę bardzo przykro, gdyż musiałem połamać nogi tej dziewczynie, ponieważ ja byłem na razie dopiero po jednej lekcji, więc możecie sobie wyobrazić, że stres, wszystko naraz i po prostu nie byłem w stanie opanować, pomimo, że na lekcji wcześniejszej no, te ruchy podstawowe Lindy Hopa jakoś wykonywałem. Myślę, że jest to kwestia ćwiczeń w domu regularnych, tak jak z graniem na gitarze chwytami. Po prostu trzeba ciało zmusić do zapamiętania podstawowych ruchów, żeby je wykonywało bezwiednie, bez, bez myślenia. To jest największy problem tego, tego tańca swingowego, który opiera się na bounce, czyli na zginianiu kolan w dół. I to jest to, co wyróżnia ten taniec od współczesnych tańców, na przykład tańców, mówię w cudzysłowie, gdzie na imprezach ludzie zwykle podskakują do góry. Więc tutaj jesteście jakby niszowi, tak? W niszy i schodzicie do tej niszy, bo bansujecie w dół, uginając kolana w dół i każdy rytm podkreślacie jakby kucnięciem w dół. Tylko to nie jest kucnięcie, tylko to jest taki rytm, który w dół sobie wybijacie i są tancerze, którzy no prawie że cały czas na ugiętych nogach tańczą. Są tacy, którzy bardziej luzują i tak na wyprostowanych. No na tych ugiętych nogach to jest trochę tak jak jazda na nartach. To wygląda lepiej i, i to cały czas amortyzuje, ale to jest cholernie trudnie, trudne i obciąża nogi. Ja po trzech takich e, lekcjach, środa, e, sobota i niedziela, trzy lekcje w jednym tygodniu zrobiłem, czuję się naprawdę jak po nartach mam lekkie zakwasy w stopach i szczególnie w lewej, bo problemem podczas tych tańców jest to, że niestety dzieli się na lidera i followera. Lider prowadzi, więc z lewej nogi zaczyna i ta lewa noga jest bardziej obciążona dla lidera, dla followera prawa bardziej. I w zależności tutaj, które kolano ktoś może mieć problem, no to może być problem, bo przyjęło się, że Liderem jest facet. I teraz, um, co następuje dalej? No jakieś tam przekąski um, i tylko widzicie, w slasherach gdzieś w tle gra zwykle jakaś muzyka właśnie, no współczesna. A tutaj mamy muzykę retro, która świetnie zazębia nam się z takimi produkcjami jak właśnie Frankenstein, wspominany na początku, czy horrory Uniwersalu. Po prostu ten gotycki klimat, który jest w tych pająkach i pajęczynach w danym miejscu. Więc hmm, swing i stary jazz, retro. Benny Goodman, Oscar Peterson, mógłbym wymieniać wiele, świetnie pasuje do, do tego. To, co mógłbym zarzucić, to jednak, że DJ puszcza tą muzykę zbyt szybką cały czas. To jest coś, że tutaj no... no nie, nie usłyszałem ani jednej piosenki Glena Millera. Na sam koniec tylko był taki znany standard, który Armstrong wykonuje zapomniałem teraz tytułu na W, w, w C zapomniałem, nieważne e, taki wolniejszy utwór po prostu za dużo jest tych szybkich utworów nie rozumiem e, jakby ciągłego jarania się w tym e, podskakiwaniu e, i w tym taki, w taki, w takim ostrym ostrym atakowaniu wszystkich kroków e, więcej przeplatania utworów wolnych z szybkimi tutaj bym wolał, no ale na samych lekcjach, jak początkujący mówią, że jest za szybkie tempo piosenki, to ci wykładowcy mówią, że to i tak jest tempo wolne piosenki, jak na um, Lindy Hoppa. Ale no, no nie jestem w stanie cały czas słuchać Ellie Fitzgerald, bo na, wolałbym Billie Holiday. tak i z mojej perspektywy, jedyne co właśnie mogę skrytykować z perspektywy początkującego, to jest to, że najpierw masz te ruchy na sucho, bez muzyki, opanowujesz je krok po kroku, a potem wchodzi takie tempo, że ciężko jest powtórzyć te ruchy nogami w tak szybkim tempie, no i po prostu gubisz je w rytmie i stresujesz się, że się gubisz i według mnie po prostu, no to tempo powinno być wolniejsze. No tam no jest chyba 100 do 160 BPMów to było, że Lindy Hop, a że Charleston to do 160-300 BPMów. Nie wiem, ale 160 BPMów to jest bardzo szybko. Um, a 300 to już jest za absurdalnie moim zdaniem. E, to już chyba na jakieś zawody. Nie, nie wiem, nie wiem. W każdym razie podsumowując za szybko. Um, dalej Lecimy na y, punkt, który miał być niespodzianką tej imprezy, czyli właśnie w dolnej drugiej sali oglądanie y, tego y, filmu niespodzianki strasznego. Rzeczywiście, jak wcześniej dopytywałem, co to będzie za film, to nikt nie chciał mi powiedzieć, a to w sumie było głównym moim celem tej wyprawy, żeby sobie obejrzeć w jakimś fajnym gronie film, który był zapowiadany jako horror, jakiś stary. Więc no. Trzy godziny byłem na tej potańcówce, gdzie trochę poskakałem, trochę potańczyłem, trochę porobiłem fotografii, poznałem paru ludzi, pogadałem, pojadłem. No i tak zeszło do filmu i oczywiście chciałem zostać. Okazało się, że film był wyświetlany na takim małym projektorze. Jedna z tych wykładowczyń robiła wstęp do filmu Um, oczywiście tam zostało może 10-15 osób, którzy, którzy chcieli oglądać ten film i wziąłem sobie przekąski, zrobiłem sobie tam herbatkę, siadam. Okazuje się, że to będzie no, właściwie taka naj, najprostszy wybór z możliwych yy, i najbardziej oczywisty, czyli plan numer 9 z kosmosu Eda Wooda który był puszczany tutaj w wersji pokolorowanej, um, więc wydaje mi się, że oglądałem ten film drugi albo trzeci raz, ale pierwszy raz w wersji pokolorowanej. Um, no i wstęp, wstęp był w, i, i w sumie, w sumie to różniło się od tego cyklu spotkaniowego, festiwalowego Jacka Rokosza Najgorsze filmy świata, gdyż tutaj jakby było mniej śmiechu, a więcej nudy. I zastanawia mnie, czy to była wina najgorszego filmu um, um, osławionego Eda Uda, czy to była kwestia publiki, że jakby tych, um, tych wszystkich błędów filmowych nie dostrzegali, ale muszę wam przyznać się, że ja teraz ten film uznaję rzeczywiście <grym> z, z, z, za nieudany, nudny i ciężki w oglądaniu. Yy. Ja myślałem, że ten film ma w sobie więcej uroku, ale wydawał mi się już dzisiaj za długi za drugim razem, jak go oglądałem. No, no jest, jest strasznie źle zmontowany ten film. Jest, yy, jest ale... Właściwie myślałem, że więcej będzie śmiechu, a naprawdę nie było mi do śmiechu, naprawdę w połowie poszedłem sobie zrobić drugą herbatę, patrzyłem na zegarek, na reakcję, no, no było tam parę scen, gdzie się wszyscy śmialiśmy i komentowaliśmy, ale może ludzie byli zbyt jakby yy, ograniczeni tym, że bali się właśnie komentować na głos, co na tych pokazach się zdarza jakiś głupi jeden czy dwa komentarze powiedziałem ktoś też, łącznie były chyba cztery komentarze z sali podczas projekcji, więc, no więc słabo I, i tym skończyła się ta Halloweenowa potańcówka połączona z wieczorem filmowym Um, bardzo dobrze to wszystko się ze sobą zgrywało, wszystkie te elementy, przekąski, stroje, um, muzyka, um, miejsce, gdzie wychodziłeś na balkon i widzisz trochę tak starego Krakowa, um, możesz ochłonąć, temperatura była ciepło, nie było żadnych przeciągów, co też jest ważne, jak prawda, ktoś jest cały mokry od tańca. Więc ta impreza, muszę powiedzieć, i, i jestem zaskoczony, to była najlepsza impreza Halloweenowa w moim życiu, na jakiej byłem. Poznałem jeszcze faceta, który pracuje między innymi na wysokościach, wspina się i znał na, i kojarzył sprawę tutaj mojego przyjaciela Tomka Kowalskiego który zginął na Broadpiku więc chyba przegadaliśmy na tym korytarzu za 45 minut co dla mnie było doskonałą wymówką do tego aby y, nie tańczyć <ścoughs> bo ja zaliczyłem taniec grizzlybera i terki trota perfekcyjnie więc wolałem zostać y, z tym dobrym posmakiem jednakże jestem znakomitym tancerzem y, niedźwiedzia i, i, i indyka Um, więc, więc tak, to była świetna impreza halloweenowa w szkole tańca Kmita Swing um, no a teraz jakby kończąc um, Halloween to wyjaśnię wam dlaczego warto żebyście się zapisali na kurs tańca, ale tutaj bym powiedział swinga, jakiegoś swingowego tańca, balboa nie polecam, bo jak patrzę na tych co tańczą balboa to um, robi się strasznie nudno i tak zbyt dostojnie jakbyśmy płynęli na statku e, tego ostatniego filmu Oslunda, gdzie ten statek tonie e, i tam są same problemy chwieje się to wszystko tam jest ten e, aktor e, z, z, z Natural Born Killers który, który jest tym e, komunistą i rozmawia z tym marynarzem znaczy on jest marynarzem E, oni giną i, i, i tańczą Balboa. To właśnie tak sobie wyobrażam, że tam tańczyliby Balboa. Um, bardziej polecałbym Charlestona albo właśnie Lindy Hopsa. E, I dlaczego e, powinniście się zapisać? Powinniście się zapisać z jakąś partnerką, na przykład swoją żoną, narzeczoną, etc. Nawet jak nie umiecie tańczyć. E, tylko jeżeli macie właśnie dostęp do szkoły e, Dobrej, która, która jakby tłumaczy to od podstaw. Otóż, yy, nawet jeżeli nie umiecie yy, tańczyć, tak, i na, na, na weselach siedzicie, yy, udając, że zajadacie i delektujecie się kolejnym pasztecikiem, yy, rozmawiacie o polityce, żeby tylko nie wyjść na parkiet oraz um, wychodzicie ciągle do łazienki, żeby nie zostać zgarniętym przez wodzireja, e, śmierć wszystkim wodzirejom notabene, nie, nie, nie mam siły do tych wodzirejów, e, to, to właśnie e, przede wszystkim ten taniec e, jest usystematyzowany poprzez określone ruchy, które są dosyć prostymi ruchami i same w sobie w ogóle tańca jakby ledwo co przypominają. E, więc jakby podczas nauki tych tańców swingowych powiedziałbym, że jakby w ogóle, w ogóle nie ma takiego poczucia, że uczymy się tańca. Nie ma takiego poczucia zmieszania, jak widzicie taką grupkę na tych wszystkich imprezach, czy to weselach, nie wiem, przy parkietach, przy dancingach, ludzi, którzy siedzą i patrzą, o jak ten głupio się rusza, tak? to on nie umie tańczyć, bo on tutaj biodrami kręci i wywija palcami jakieś dziwne kształty, prawda? Tak? bo tańczy ktoś, kto mu w duszy gra. Otóż właśnie, yy, chodzi o to tutaj w tym, w tym swingowym tańcu, że to w ogóle nie na tym polega, tylko polega to powiedziałbym najprościej jak się da, na takiej usystematyzowanej gimnastyce nóg ramion w drugiej kolejności. Tutaj ramiona tam dopiero później dochodzą, chociaż też zupełnie nie planuję ani razu w swoim życiu wykonać shimi, czyli czegoś, co polega na trzęsieniem klatki piersiowej, co jest jakby elementem improwizacji, czy jakimś jednym dodatkiem, ale według mnie to, nie pasuje, to shimi nie pasuje do swingowych tańców. I, I teraz tak, te usystematyzowane ruchy takich przykuców y, i w ogóle chodzenia, y, no mówię wam, w ogóle nie będą początkowo przypominać wam tańca. Y, to, co zaskakujące, to właśnie, że mózg, wasz mózg dopiero y, będzie się... Yy, uczył, że to jest taniec dopiero tam za którymś razem na pierwszych tych zajęciach, to na przykład było takie ćwiczenie, że chodzimy w kółko, chodzimy w kółko i jest muzyka, tak? A potem chodźmy w rytm tej muzyki. No i dołóżmy ten bounce, i najpierw się nauczymy bouncować. Potem jest wygięcie, jak powinno być do przodu ciało i do tyłu ciało wygięte czy wyprostowane. I okazuje się, że tych detali w tak prostej czynności jak lekki przykuc jest tak dużo, że mózg myśli właśnie o tych detalach, jak to wykonać najlepiej i jak wykonywać to tak rytmicznie, żeby to weszło w krew, ale żeby zachować te wszystkie zasady. I, i to jest takie ograniczenie, jakbyście wręcz pisali sonet. I wy musicie iść w ten sonet taneczny, a nie to, że wy jesteście dobrymi tancerzami, bo wy tutaj lewą nogą przez prawe ramię zrobicie taki piruet, tutaj taki piruet i że jak najbardziej skomplikujecie ten taniec. Właśnie powiedziałbym, że te tańce są bardzo prymitywne, gdyż wywodzą się, znaczy nie gdyż, one są prymitywne i wywodzą się od czarnoskórych tancerzy, którzy tak jakby tańczyli trochę w kontrze, trochę w takim buncie, tak? One są zupełnym przeciwieństwem dostojności baletu, który wypina się klatką piersiową do przodu i w górę. One są bardziej do ziemi. Właśnie ten bounce jest do ziemi. Ten bounce może być przesadzony do ziemi i może być delikatny do ziemi, tak? Ale on podkreśla ci bit, i właśnie jest już tańcem samym w sobie. Na YouTubie oglądałem wiele tych filmów instruktażowych i najciekawszym był taki, gdzie właściwie sam bounce z nogami przy sobie jest już tańcem, bo wokół może być partnerka i ty wystarczy, że bansujesz odpowiednio razem z partnerką, a partnerka dookoła robi jakieś pirouety. Tak więc, jeśli wasza y, jakaś bliska osoba był ci przeciwna i truje wam, żebyście się zapisali na taniec i poszli na taniec i czemu wy z nimi nie tańczycie i czemu bo nie umiecie tańczyć, to proponuję że najlepsze rozwiązanie właśnie zapisać się na taniec swingowy, który przede wszystkim nie będziecie skazani na słuchanie durnej muzyki, nie wiem, dyskotekowej, beznadziejnej muzyki, której do fitness bardziej można by słuchać, czy nie, nie do fitness, do aerobiku chciałem powiedzieć, do aerobiku. I ta muzyka ma klasę, tak? No jazzu może ktoś nie lubić, ale no nie wiem, to co mnie do tańca ostręczało, no to przecież no ileż można, no jak można tańczyć do disco polo, no, no szanujmy się. I właśnie tutaj taki swing jest czymś, co... No naprawdę jest aż miło y, słyszeć imprezę, gdzie lecą dwie godziny stare kawałki z lat 30. i 40. Mm. I do takiej muzyki też się uczy tańczyć, tak, więc od początku, jeżeli nie tańczyliście nigdy, ja, no, tutaj nieskromnie powiem, że ja tańczę, ale do muzyki swojej, tak, i w domu, kiedy nikt nie patrzy, to tańczę w ten sposób właśnie, że co mi tam w duszy zagra. No ale, prawda, to jest muzyka typu, nie wiem, <śmiech> Nick Cave, no nie wiem, Floyd, no no, no Tool, Colin Stetson. No, możecie sobie wyobrazić, jakie to są tańce czy, czy ruchy ciałem do muzyki. Więc mm, myślę, że jeżeli macie problem z nadwagą i myślicie o tym, aby zapisać się na siłownię, to być może lepszym pomysłem byłoby zapisanie się właśnie na taniec i skupienie się nie na zrzuceniu kalorii poprzez e, podnoszenie ciężarów, ale na e, zrzuceniu kalorii przy okazji. Bo kiedy chcemy się nauczyć czegoś i mamy cel na przykład nauczyć się tego układu tanecznego, to musimy to zrobić wykonując ruch i uwierzcie mi, trochę zrzucicie kalorii, bo to jednak samo balansowanie to zajmuje trochę. Tak, no Jeżeli lekcja trwa tam powiedzmy, nie wiem, półtorej godziny, to będziecie się ruszać przez ten czas, tak, tak jakbyście robili jakieś ćwiczenia, prawda? Więc to jest też po, pod kątem zdrowotnym jak najbardziej dobre. Ja kończę szybko. Dziękuję patronom za wsparcie i tyle na dzisiaj ode mnie. Już, już, już ciężko. Muszę kończyć. Trzymajcie się. Do usłyszenia w przyszłości.